Tutaj w Wielkopolsce w tym roku no, susza była straszna, ale jak mówią, soi aż tak specjalnie nie zaszkodziła, prawda? Tak, to prawda. Obserwowaliśmy ogromną suszę i wynikające z niej problemy z zwiędnięciem, wczesnym zasychaniem roślin. Soja w tym czasie miała się naprawdę bardzo dobrze. Rośliny były jędrne, mocno zielone. Liście nie były zwiędnięte. Także kondycja soi była bardzo dobra przez cały okres wegetacji. Jak to właściwie jest z tą soją? bo Większość rolników no, widziało ją co najwyżej na obrazku. Część rolników widziało ją może gdzieś tam jadąc. Zastanawiało się, co to jest. Uprawa sojna nie jest jakaś tam ekstremalnie trudna, no, ale są pewne konkrety agrotechniczne, no, których trzeba się trzymać, w przeciwnym razie no, sukcesu nie odniesiemy. Jakie to konkrety? Po pierwsze, jeżeli chcemy zobaczyć soję gdzieś jeszcze, jak na obrazku czy przy drodze, to zapraszamy na stronę Polska Soja jest to strona zorganizowana przez Agroakademię Soi, którą organizuje kilka firm zaangażowanych w Soję. Tam można zobaczyć, gdzie są takie spotkania na polu, na których można się dużo więcej dowiedzieć na temat Soi, jak również gdzie będą organizowane spotkania zimowe, na których tak już technicznie, bardziej teoretycznie można na temat Soi posłuchać. Jeśli chodzi o jej agrotechnikę, tak, uprawa Soi nie jest trudna, natomiast musimy się jej. I wszyscy na pewno nauczyć, ponieważ jest nową uprawą. My jako firma SOJE obserwujemy, uprawiamy w Polsce już ósmy rok Dlatego te doświadczenia na pewno są coraz mocniejsze i coraz precyzyjniej jesteśmy w stanie rolnika poprowadzić przez jej uprawę. Główne punkty w uprawie to na pewno przygotowanie gleby, aby nie była zbyt mocno zbita i, i aby była równo uprawiona. Bardzo ważnym elementem w uprawie soi jest pH gleby, aby ono nie było zbyt kwaśne, by bakterie, którymi inokulowane są nasiona soi, mogły się swobodnie rozwijać. Inokulacje inokulację trzeba wykonać samemu, tak jak... W głubinach często bierzemy nitragina ze sklepu albo z znanego portalu aukcyjnego, bęc do zaprawiarki. Czy to można u Was na przykład nasiona już gotowe, zaszczepione tą szczepionką? Czy można? Spróbować zawsze można samemu, natomiast na pewno nie będzie to, to zrobione precyzyjnie, ponieważ inokulacja soi nie jest łatwą sprawą. Aby bakterie były dobrze naniesione na, na ziarno i były żywe, przysiewie. siebie, Należy to zrobić w odpowiednich warunkach i zrobić to na precyzyjnych maszynach. Tak też robimy. Proponujemy naszym rolnikom nasiona szczepione, szczepione w bardzo precyzyjnym systemie, nazwanym przez nas systemem FixFertis. Czyli krótko mówiąc, już nie musimy się martwić o żadne szczepienie. Kupujemy wsadbą nasiona. Glebę już przygotowaliśmy starannie, o PH zadbaliśmy dwa lata temu, więc jest tutaj wszystko w porządku. Nasiona z bakteriami są. Przygotowujemy siewnik. I co? Tutaj płytko siejemy, głęboko siejemy. Co się hmm. stanie, jeśli za głęboko posiejemy? Soję należy siać dość płytko na 2-3 centymetry, ponieważ punktem, który jest istotny, aby uzyskać wysokie plony są wschody soi. Tu wielu rolnikom spadł kamień z serca, bo wiedzą, że groch trzeba siać na te 6 centymetrów i z jednej strony by chcieli, a z drugiej strony trzeba najmować jednak człowieka z siewnikiem i to już takie proste nie jest. Prawda, do soi tak naprawdę nie potrzebujemy dodatkowego sprzętu w stosunku do tego, co tak naprawdę każde gospodarstwo w Polsce posiada, czyli siewnik, może to być zwykły siewnik redlicowy, taki jaki wszyscy używamy do do, do, siebu, do, zboża, do zbóż. Kombajn też nie potrzebuje dodatkowych elementów, aby soję soje zebrać. Także wschody to jest jeden z punktów, który, który warto powalczyć, żeby były, były dość równe. Natomiast później elementy, które wpływają na rozwój swojej tak naprawdę już nie zależą od nas bezpośrednio na pewno są to, jest to rozkład opadów, ale to tak jak przy każdej innej roślinie. Kolejnym elementem, o który należy zadbać są, jest ochrona herbicydowa, ponieważ jest to tak naprawdę drugi i już pewnie nie, nie będzie kolejnych, ale bardzo zasadniczy element, aby uzyskać wysokie plony. Soja nie lubi konkurencji chwastów. Chwasty powodują obniżenie plonu, soja jest bardzo słabo konkurencyjna wobec chwastów i na pewno powodują nierównomierne dojrzewanie łanu, a w efekcie również zanieczyszczenie plonu na zanieczyszczenie nasion w kombajnie. I to jest chyba główny problem, bo z chorobami i szkodnikami problemów soi de facto nie ma. E Dlatego też od siewu tak naprawdę przeszłam już do ochrony i do zbiorów, ponieważ szkodniki w SOI nie przynoszą szkód wpływających na plon. Tak samo jest z chorobami. Choroby na dzisiaj nie osiągają ekonomicznej szkodliwości, pojawiają się pierwsze ich symptomy, natomiast na dzisiaj nie wymagają one dodatkowych zabiegów fungicydowych.